żeby ojciec mu wypłacił należną mu jakąś sumę pieniędzy, tak? I odszedł. On nie wierzył, że w domu ojca może osiągnąć sukces. Coś Ci powiem. Możesz osiągnąć sukces w domu ojca. Możesz osiągnąć sukces. Sukces. Ale musisz zrezygnować z mentalności niewolnika. Coś Ci Fragment Biblii. <kuh> Ten fragment. Tak. Przypowiedź Salomona 23,7 To jest taki tekst. Przypowieści Salomona 23,7 Gdyż są one, to jest taki odnoszący się do tego, żeby teoretycznie uważać na tych, z którymi mamy relację. Gdyż są one jak włos w gardle, mówią do ciebie jedz i pij, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy. I ten zapis, lecz w sercu swoim nie jest ci życzliwy, bardzo odbiega od oryginału. Jak zbadasz oryginał, to zobaczysz, że tam jest taki tekst. Że jak człowiek myśli w sercu, taki jest. Taki jest tekst. Hebrajski. To mnie rozwaliło. Jak człowiek myśli w sercu, taki jest. Teraz posłuchaj. Tak jak myślisz w swoim sercu, taki jesteś. Okay. Serce w tym momencie nie określa nam odrodzonego ducha, tylko głębie człowieka. Czyli tak naprawdę, tak jak myślisz w swoim umyśle, taki jesteś. Czyli możesz być narodzony z Bożego Ducha, ale jeżeli będziesz określał siebie jako niewolnika, to będziesz miał w środku środowisko niewolnicze i te środowisko niewolnicze będziesz jeszcze uwalniał na innych ludzi. Rozumiesz? Jeżeli będziesz myślał o sobie w mentalności niewolnika, to będziesz niewolnikiem, mimo że jesteś wolny, będziesz jak słoń, chodzący bez pętli, myśląc, że masz pętlę. To pętło będzie twoja rodzina być może, to pętło będzie twoje małżeństwo, to pętło mogą być twoje dzieci, to pętło może być twoja służba taka, którą masz, jakaś pętla. I Diabeł będzie do Ciebie mówił za pomocą tej pętli. Jak tylko zrobisz krok dalej, to się świat zawali. Coś Ci powiem. Nie zawali się świat. Mhm. Mam dla Ciebie dobrą winę. Jesteś wolnym człowiekiem. Mhm. Wiecie, uciekliśmy po raz pierwszy przed świętami Bożego Narodzenia. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy się nikomu. Nie będziemy ubierać choinki, nie będziemy wydawać pieniędzy na prezenty, tylko uciekamy do Zakopanego. I chcieliśmy to zrobić z naszą rodziną. Bo już powiem Wam szczerze, zbrzydło mi siedzenie przy stole z moimi niewierzącymi krewnymi. i po raz nie wiem, który mówienie im między, proszę Ciebie, karpiem a kompotem z suszu o tym, że jest tym się żyje. No nie, już Zawinęliśmy się do Zjaku Ceny były bardzo niskie, bo tam nikt na nie chce przyjeżdżać za W wielkim hotelu było nas no właśnie. Okazało się, że jak my chcieliśmy uciec, to z nami uciekło jeszcze chyba blisko. To wszystkich nas było 28 osób. Z kościoła. Ludzie pouciekali, to my też chcemy: Dzieciaki heja. No okay, i Heja. Okej, mieliśmy dobry czas. Siedzieliśmy razem, oglądaliśmy sobie Hobbita i właśnie. Zaczęło się od Hobbit. Tak mnie to wkręciło, dawno nie oglądałem Hobbita, że wszystko polecieliśmy. Wszystkie Hobbity, Ciebie, całą, wszyscy, drużynę pierścienia i tak dalej, i tak dalej. To było rozpięte na, na przestrzeni kilku, e, kilku tygodni, no właściwie chyba dwóch tygodni. I kilka dni temu kończyliśmy z moją żoną oglądać powrót króla. Jest piękna rzecz. Kiedy Aragorn obejmuje Królowanie, a on jest synonimem Chrystusa, który obejmuje władzę w tysiącletnim Królestwie, wszyscy mu się kłaniają i stoi czterech chłopików i chcą też mu się kłonić. I Aragorn staje przed nimi w swojej koronie i mówi przyjaciele, nikomu się nie musicie kłaniać. Kłamię się. Jeszcze zobaczyłem Boga. Boga, który największą chlubę, którą może sobie odebrać tu na ziemi, to przez to, że Jego dzieci będą prezentowały Jego Królestwo w swoim codziennym byciu. Zobaczyłem Boga, który mówi, Dziecko moje, jestem w tobie. Jestem królem. Czemu nie królujesz? Czemu nie królujesz? Czemu jesteś człowiekiem o mentalności niewolnika, a podnosisz do mnie ręce i mówisz, że jestem twoim panem? Największą chwałę, jaką możesz mi oddać, to wtedy, kiedy będziesz królową. Kiedy zerwiesz wszystkie pęta w swoim życiu. Wtedy też ja będę mógł Cię prawidłowo używać. Wiecie, jest wielu bohaterów w tej, tej trylogii Tolkiena, ale to mały Hobbit, to mały Hobbit, zwycięża mocarstwo ciemności. Mały hobby, który zobaczył w sobie możliwości ponad przeciętnych. Rozumiecie? To Chrystus w ciele. To Chrystus w ciebie. Chrystus, który przyszedł na ziemię jako dziecko. Rozumiecie? Wiesz, jaka to było ryzyko Boga? Bóg potężny zaryzykował. Zszedł na ziemię jako człowiek. Wszyscy go mogli zabić. Zobaczcie, jaki był atak szatana. Herod chciał zaczął, zaczął wyrzynać dzieci. Wszystkie. Zobaczcie, czyli Bóg zaczął narażać siebie. Rozumiecie? Zaczął narażać siebie. Jaki był cel ten? Aby ludzie mogli zacząć królować na ziemię, w imieniu Dzisiaj jest czas, kiedy Boży ludzie mogą królować, ale wcale nie muszą. Dzisiaj jest czas i w tym roku ten czas będzie bardzo się nasilał. I będzie bardzo duże rozdzielenie między ludźmi, którzy pozbywają się mentalności niewolników, a tymi, którzy niewolnikami dalej są i wielu ludzi nigdy nie sięgnie po Boży sukces. Wielu ludzi nigdy nie rozwinie swoich służb. Wielu ludzi nigdy nie sięgnie po szczęście małżeńskie. Prawdziwe szczęście. Wielu ludzi nigdy nie wyjdzie z systemów religijnych. <kluzny> Wiecie czemu? Bo będą zniewoleni. Bo nie podrywają wewnętrznych więków. Bo nie zrozumieją, że to, że są małymi hobbitami, tak? to w oczach Boga są tak potężni, rozumiesz, że sam Bóg chyli przed nimi czoła. Ludzie. Chwałą Bożą jest manifestacja przez człowieka. Kiedy ja głoszę Ewangelię, uzdrawiam chorych, wypędzam demony, rozumiesz? Bóg odbiera sobie chwałę. Amen. Amen. Tak sobie odbiera chwałę. Kiedy ja jestem szczęśliwy, kiedy chodzę z podniesioną głową. Rozumiesz? Bóg odbiera sobie chwałę. Kiedy ja wprowadzam rządy Boże, On odbiera sobie chwałę. Nie wtedy, kiedy się ze mentalności niewolnika i mówię, uratuj mnie przed tym drzewem. Tak, Bóg też jest ratownikiem. Bóg ci będzie tyłek podcierał. Rozumiesz, bo to dobry ojciec. Rozumiesz? Tak jak dobry ojciec swojemu niemu wlaczkowi odciera tyłek, to żadna hańba dla tak. Rozumiesz? On tak kocha, On kocha tak właśnie, On będzie dbał o Ciebie, On swoim uczniom nogi był. Rozumiesz? To, to, to jest dobry Bóg, ale tak się nie oddaje chwały Bogu. Rozumiesz o co tutaj chodzi? Nie oddaje się chwały Bogu wypinając Twój zafajdany tyłek i powiedz, i podetrzyj mi znowu! Znowu mi podetrzyj! Mówię, weź! Mój syn ma 18 lat. Jakby przed do mnie teraz powiedział, podeszuj mi tyłek, tato. Ja widział, chyba się troszkę rozginąły z przestrzeni. Tak, w miłości mojej podcierałem ci tyłek. Ale dziś w miłości mojej nie podetrę ci tyłka. Rozumiesz? Nie tak się oddaje chwały ojcu. Nie tak, że się jest niewolnikiem i bez przerwy pokazuje mu się pęta. Rozpętaj mnie. No weź mnie, rozpętaj. Pomóż mi. Boże, pomóż mi. Co to jest? I diabeł cały czas jest wielki. Ale wielki jest diabeł w moim życiu. Ale jest wielki. On nie jest wielki. I masz nad nim pełną władzę. Czy wy wiecie, że my w ogóle nie musimy wołać do Boga o pomoc, jak diabeł przychodzi? W ogóle. Ale to w ogóle. W jakim celu? Jaki, jaki, jaki powód jest tego? No po Jezus jest Zbawicielem. Posłuchaj. Jak Jezus się urodził na ziemi. Były dwie kategorie ludzi. Pierwsi oczekiwali Zbawiciela. I to byli pasterzy na łące. Urodził nam się Zbawiciel, ale wiecie, parę miesięcy wcześniej, z samego środka Afryki, wyruszyła pewna grupa ludzi. Trzech mani. Oni nie szukali Zbawiciela, oni szukali króla. I oni przez pół Afryki. Ciągnęli ze swoimi wielwodami, obładowali mi złotę, milną kadzidłę. Rozumiesz? Oni szukali króla. Oni jak jechali do Galilei. Oni zapytali, gdzie tu się zbawiciel urodził, przepraszam. Oni przybyli do Heroda. Jest tam, jest tu Mesjasz może u Was. Mesjasz. Ale powiedzieli, król się urodził. szukali króla. I wiecie, co zrobili? Złożyli mu hołd. Oni mu dali kadzidło, Mirrę. Rozumiesz? Oni nie przyszli do niego, nie powiedzieli, że się nad nami. Tak, Bóg się zmiłuje nad nami cały czas. Kiedy narodziłeś się z Bożego, Doha, On się zmiłował nad sobą. Przebaczył ci grzechy. Kiedy upadasz dzisiaj, On też ci grzechy przebaczy. Ale to nie jest panowanie w Chrystusie. To nie jest królowanie. To nie to, ludzie. To nie to. My nie możemy tak myśleć. My nie możemy na przykład mieć kom- Ja nie mogę sobie robić takich rzeczy, że ja będę miał kompleksy. Jeżeli masz kompleksy dzisiaj. Kompleksy masz jakieś, jakiekolwiek. Jakiekolwiek, jak tam kompleksy, jakiekolwiek kompleksy masz Co to jest kompleks? Kompleks to jest pewien utrwalony tok myślowy, rozumiesz? Że jesteś gorszy w jakiejś dziedzinie niż ogólnie przyjęta norma społeczna, rozumiesz? I ulegasz opinii środowiska, to znaczy mieć kompleksy. I koniec. Kompleks. Jeżeli uważasz, że w ogóle ktokolwiek na świecie ma prawo do oceny Ciebie, to znaczy masz kompleksy. A jeżeli masz kompleksy, to jesteś niewolnikiem swoich kompleksów. I jesteś niewolnikiem swoich kompleksów. Bo jak uważasz siebie, że jesteś za gruby, to nigdy nie założysz na siebie ubrania takiego jak szczupły. Bo będziesz sobie myślał, zobaczą moją grubość. Więc przykryj. I co Ty myślisz, że przykrywając swoją grubość, staniesz się wolny? Powiem Ci coś o grzechu. Wiesz co jest napisane w mojej Biblii, w jaki sposób się pozbywamy grzechów? Wyznając je, tak? Tak samo się pozbywamy naszych konsekwencji grzechu. Jak ja jestem łysy, to mnie do głowy nie przyłożył, żeby tu tupecik przykleić. Ja no, mogłem udawać, że ja mam Tylko po co? Wczoraj powiedziałem u nas w kościele, mówię idź teraz po spotkaniu do galerii handlowej. Rozumiem? I zrób tak. Przed środek. Między Zarą a Belszką. Zobacz jak się uwolni. Pomoże Ci to lepiej się uwolnić niż wiele godzin, czy to nie Zobacz, jak się dużo od razu zrobi dookoła Ciebie. Wszyscy powiedzą, Nie nienormalny. Halleluja. Halleluja. Jestem wolny od ludzkiej opinii. Olewam, co o mnie mówi. Czemu? Bo jestem Królem! Królem! Że taki gangster pod Warszawą kiedyś nazywał się Dziad. Henryk Dziad. Henryk Dziad. Miał na mnie Henryk, mi na niego Dziad. Dlaczego mi na niego Dziad? Ten człowiek był milionerem. Handlował nielegalnie spirytusem, narkotykami, i innymi rzeczami. Ale facet chodził w klatkach Kubota, takich z Baza Życkiego, w takim kreszowym dresie, w Miał Mercedesa 600, ale tym Mercedesem woził zawsze skrzynkę wina. Takiego wina, takiego. Zatrzymywał się przy menelach na ulicy w Woominie. Wychodził, odbijał z nimi, proszę Ciebie, słuchaj, Mercedes 600, Menele, proszę Ciebie, siema się siema Heniu, bądź te stare klatko znali. Heniek <głosy> wychodził w swoim kreszowym dresie, w swoich klapkach Kubota, odbijał, proszę Ciebie, butle, pili sobie winko. Hej, zwany dziadem. Ponieważ był milionerem, ale nigdy nie pokazywał tego po sobie, Jeden z najdłużej utrzymujących jego gangsterów w Polsce. Wiecie, ten facet, ten bezbożnik, nie miał kompleksu. Tylko to, że nie miał kompleksu, uratowało jego gangsterski tyłek od wielu kul w życiu. Wiecie, on się nigdy nie starał być kimś. Piękne? Nie starać się być kimś. Nie starać się podobać komuś. -komu. Nie starać się liczyć na ciebie tak lub nie. Oto wolność króla! Oto wolność króla! Taki był Jezus! Taki był Jezus z Nazaretu! Nie miał względu na osobę! Rozumiecie? Zobaczcie, taki jeden niuans, tylko kompleksy. Ale zobaczcie, za tym idzie. Ja się pytam, jak to jest głosić Ewangelię mając kompleksy? Opowiedz nie. Jak to jest? A powiedz inne, a powiedz inne zniewolenie na przykład, zniewolenie pod tytułem, czy dam radę, takie zniewolenie, niewolnik toku myślowego, czy dam radę, w życiu nie uzdrowi chorego. W życiu, jak przyjedzie człowiek chory na tusku infalizkim, nie podejdzie do niego i nie powie, słuchaj, teraz położę na Ciebie ręce i Ty wstaniesz, w życiu tego nie zrobi, w życiu, bo ma tok myślowy pod tytułem, czy dam radę kiedyś byłem na jednej i myślałem, czy dam radę myślałem, czy ja dam radę to był początek moich służb i byłem w takim dużym kościele i myślałem, czy dam radę a duszek tu się mi mówił już dzięki Bogu słyszałem teraz lepiej, z ducha świętego a duszek do mi powiedział, że pędz, powiedz, żeby ktokolwiek jest chory wszedł na ten podium tutaj a będzie uzdrowiony ale ja miałem tok myślowy, czy dam radę i sobie myślę, czy ja dam radę? I ten sam głos ducha świętego podziada: mnie, czemu myślisz, że to od ciebie zależy? Przecież cię poprosiłem, żebyś powiedział, że to ja tu weźmy. Ale ja czułem na sobie radę pastora w tym Przyglądał mi się bacznie. Był pastorem z pastorów. Jego ojciec był pastorem, i dziadek był pastorem. Pan miał wspaniałe świadectwo. Rozumiesz? Świadectwo życia, świadectwo służby. Ja patrzyłem na tego pastora. Byłem zakompleksiony. I miałem tok myślowy, czy dam radę. Rozumiesz? Ale podjąłem decyzję. Powiedziałem, ktokolwiek chce być uzdrowiony. Niech wejdzie na ten podium, a zostanie uzdrowiony. Pastor wbił we mnie swój wzrok do ciebie, jak komornik szafa. Tak? I tok myślowy pod tytułem uciekaj. Następny tok myślowy pod tytułem uciekaj jest. Przebiegł mi przez głowę, jak piór i brzmiał w ten sposób, może nikt nie wejdzie. Nie Stałem tak, jak niewolnik i brałem swoje uwolnienie, a do świetny mówię: zobacz co się będzie działo, zaczęli wchodzić. Marzyłem, żeby najcięższą chorobą był łupież, a przeszedłem do jednego zobacz, epilepsji odrodzenia. A Tobie co jest? Cukrzyca! A Tobie co jest? Mówię, o Boże! Wszyscy zostali Amen. Amen. Amen. po Zdrowiań. Amen! się, pod moc mocą Bóg ich dotykał. A ja byłem pierwszym uwalnianym tam, ja uwalniał. To mnie drugi Święty tam uwalniał na tym. Niewolnika. Robił ze mnie króla tam. Rozumiesz? On tam ze mnie robił króla. On tam ze mnie robił króla. Po prostu tam robił króla Kiedy głosiliśmy jakiś czas temu na ulicy i był taki występ Młogomaru w Warszawie i wszyscy stali się patrzyli ludzie się patrzyli i kiedy wezwałem kogoś do nawrócenia, gdy kto chce być Jezusowi? Chodził jeden człowiek i mówi do mnie ale ja znam go a oni się wszyscy patrzą ja z tym mikrofonem stoję i mówię A jakiego Boga znasz? A on mówi Żydowskiego Boga jak? A ja mówię i co w związku z tym? On mówi i pójdę do żydowskiego nieba Bo on wyszedł się na igrywać ze mnie Rozumiecie? On wyszedł tam mnie wyśmiać Na moje wezwanie, żeby oddać Jezusowi On wyszedł mnie tam wyśmiać przed tym tłumem Rozumiesz? Ale ja już byłem jako król tam w tym miejscu! I ja mu dawałem mówić do mikrofonu. im bardziej trwała ta, ta groteska, tym więcej ludzi się zbierało dookoła. Ja będę mówił, a dlaczego uważasz, że pójdziesz do żydowskiego nieba? A on mówi, bo nie jestem taki zły. Ja by to powiem Ci coś. Nie ma żydowskiego nieba. Jest jedno niebo. A w liście do Efedera jest napisane, że łaską, czyli niezasłużoną przychylnością Boga jesteśmy zbawieni. Nie z uczynków, abyś nie mógł się wychwalać. Mówię, zaprzecz albo uwierz. I on zmienił kolor twarzy wręcz. I mówi, wierzę w to. Ja mówię, więc pomóc się ze mną. I on tam oddał życie Jezusowi. A potem położyłem na Niego rękę i upadł pod Bożą mocą. I tłum się zwiększył. I kiedy trząsł się, chodził tak, rozumiesz? A ja wstrząsł się, mówię, jest Bóg czy nie ma? I oni wszyscy stali mieli mordy zamknięte. I kiedy dałem mu ręki, odchodził pijany. I co to jest? No ja Boży Duch Cię wypełnił mówię. Ale mogłem to zrobić tylko dlatego, że jestem królem wewnątrz. Zrobiłem sobie mentalność króla. Rozumiecie? Mentalność króla. Z mentalnością niewolnika nie masz szans z tym. A tylko tym ten kraj zdobędziesz. Nie zdobędziesz tego kraju raskatami. Rozumiesz? Tego kraju się nie zdobędzie tym, że się będzie ludzi przekonywało, żeby nie chodzili do kościoła katolickiego, bo tam jest jakaś ściema. To bzdura jest! Przez znaki, cuda, nadprzyrodzone dzieła mocy i trwanie ustawiczne w prawdzie. Tym się zdobędzie ten kraj. To doprowadzi to człowieka do zwycięstwa w służbie. Ale żeby tak zafunkcjonować, trzeba pozrywać pęta. Mi do głowy by nie przyszło dzisiaj pomyśleć kochani posłuchajcie co wam mówię pomyśleć sobie pomyśleć pomyśleć o sobie inaczej niż jak o król. Mi by do głowy nie przyszło zadzwonić do ciebie i powiedzieć na przykład jest to ilek, bo mówię po prostu diabeł jest strasznie wielki w moim życiu. Ci z Was, którzy modlicie się wstawienniczo i otrzymacie od mnie smsy, to wiecie, że nigdy, nigdy nie dostałeś ode mnie informacji, nawet modlitelnej, pod tytułem, że jest mi ciężko. Nigdy. Nigdy. W moim domu nikt nie usłyszał, że jest mi ciężko. Nigdy. A umierałem. Kilkakrotnie. Fizycznie. A opresje wielokrotnie były takie, że mi miażdżyło mózg. Po prostu kładłem się wcześniej spać. Od pewnego czasu nawet przestałem się modlić, wtedy, że jest mi ciężko. Po prostu. Zatem ktoś mnie zapytał: dzwonił przed nabożeństwem mówi do mnie człowiek mówi, pastorze, czy możemy proznać Ja mówię, oczywiście, ale mówi, czy nie zabieram czasu, czy ci się nie przygotowujesz do nabożeństwa? Ja mówię, ja się nigdy nie przygotowuję do nabożeństwa. Przepraszam się. Jak to? Nie, ja, nie, nie przygotowujesz się do nabożeństwa? Taki poważny facet. Dobra, ja mówię, nie. Ja mówię, dlaczego? Ja mówię, bo jestem przygotowany. Jestem przygotowany 7 dni. Ja nie mogę być nie przygotowany. Amen. Jeżeli ja się skupię na nabożeństwie, to ja polegnę. Ja muszę być tak przygotowany w poniedziałek jak w wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, w niedzielę. Ja muszę być tak gotowy. Bo Jezus nie wróci w sobotę, w sobotę. Rozumiecie? Jezus nie wróci na nasze nabożeństwa niedzielne. Jezus może wrócić każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia. Każdego dnia może wrócić Jezus. Każdego dnia. Bóg działa w potężny sposób. W potężny sposób. Ostatnio, jak Agata prowadziła spotkanie, ja byłem na usługach, mieli anielską obecność, która pomagała im grać. Pierwszy raz coś takiego mieli. Raptem zaczęli grać tak, jak nie grają. Mieli anielską obecność. Przyszli aniołowie. Dwie osoby miały widzenie, że między gitarzystą a drugą osobą stoi potężna postać. I raptem zaczęli grać tak, jakby grali po prostu jak wirtuozie. Bo taki jest Bóg. Ale kiedy ten Bóg tak może działać? Kiedy? Kiedy? Wiesz kiedy? Kiedy pozrywamy pęta. A pęd się nie zrywa na zasadach Panie zerwij moje pęta. Zrywanie pęt jest ryzykowne. Zrywanie pęt jest bolesne. Zrywanie pęt kosztuje, kosztuje. Rozumiesz o co tu chodzi? Kosztuje. To kosztuje. Bo to jest ryzykowne. Bo to ryzykowne jest. Bo to znaczy, że musisz ustać twarzą w twarz z wizualizacją problemu i powiedzieć do problemu jesteś tylko fikcją literacką śmierdzielu. Musisz to zrobić. A to jest czuć. Rozumiesz? Jak lęk przychodzi do mojego życia, to ja go czuję w mięśniach, w organach go czuję. Po prostu. To nie jest tak, że, że, że lęk przychodzi tam, a ja mówię, a ty, ty się nie boisz. Ja mówię, ja się nie boję? Jestem odważny, a to jest wielka różnica. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. Nie boi się, tylko ktoś kto mózgu nie ma. Rozumiesz? Nie ma ludzi niebojących się. Takich ludzi nie ma. Ktoś kto mówi, ja się nie boję w ogóle. Ja mówię, to znaczy nie odczuwasz lęku? Nie, nie odczuwam lęku. a ja to jest niemożliwe, bo ja nie masz układu nerwowego. Lęk to jest wpływanie na układ nerwowy. Rozumiesz? Wpływ. tu się boi? Jezus się bał. Jezus się bał, bał się, ale jaki był Jezus? Odważny. Odważnie poszedł na krzyż. Ludzie myślą, że Jezus poszedł na krzyż krokiem plażowym, Jezus się bał, bał się do tego stopnia, że się pocił krwią. Ale co zrobił? Mimo lęku, który był, tak? Nie pozostał w nim. Ludzie, nie ma opcji, że nie będziesz miał pracy. W ogóle nie ma opcji takiej. Nie ma opcji, że będziesz biedny. Nie ma opcji, że nie założysz biznesu jakiegoś. Nie ma opcji! Nie ma opcji, że nasz do szkoły nie pójdziesz i studiów nie skończysz. Bo co? Bo kto Ty jesteś? Nie ma opcji takiej nawet. Nie ma opcji, że Twoje małżeństwo będzie wyglądało jak świetnik przez lata. Że ty się będziesz, proszę Ciebie, zjednał z żoną przed niedzielnym nabożeństwem, żeby się móc modlić, proszę Ciebie, bo takżeś przeczytał i takżeś zrozumiał. Albo przed wieczorem, proszę Ciebie, i przez zęby. Możeś tam jakaś religia ci wbiła w czachę, że tam przed wieczorem trzeba się pojednać, żeby to. to niech Pan, nie ma do zachodu słońca gdzieś tam, I to zrozumieli proszę, w jakiś w taki sposób, i zaraz wieczór się zbliża. Już chodź. Przepraszam Cię. Proszę! Halleluja! Pan z Tobą mówię! A kolejne dwa miesiące dalej nie jest to ze sobą. Czujesz? Zgodne małżeństwo. Małżeństwo zgodne. Małżeństwo jak nie ma stałego życia seksualnego to nie jest zgodne. Podważam takie zgody małżeńskie. To fikcja literacka. Bo Bóg powiedział, że będziecie jednym ciałem. Rozumiecie co to znaczy? Są proste rzeczy, to prosta Ewangelia. A Zobaczcie jak wiele zakłamania jest. Diabeł przez zakłamanie chce nas wprowadzać w miejsce ustawicznego niewolnictwa przyjaciela. A my możemy być wolni kiedy chcemy i jak chcemy. Nie możemy narzekać ani na miejsce, w którym mieszkamy, ani na środowisko, w którym mieszkamy, bo to nie jest prawda. Spotkałem kiedyś na jednej z naszych usług człowieka, podszedł do mnie i mówi do mnie tak, pastorze, od dłuższego czasu słucham tego, co mówię w internecie. Jestem już bliski nawrócenia. Tak bardzo świadomy chłopak. Ale chcę, żebyś coś wiedział. Rozumiem o czym mówić. Moja matka była alkoholiczką. Mój ojciec był alkoholikiem. Mieszkałem całe życie na Melinie. Ale od małego, od małego patrzyłem na to wszystko wokoło. I gdzieś wewnątrz mnie. Wiedziałem, że tak nie będę miał. Mówi, dzisiaj skończyłem jedne studia. Teraz jestem na drugich studiach mówi. Jestem bokserem. Mówi, trenuję boks. Odnoszę sukcesy tutaj. Mówi, niebawem, przyjdę do Jezusa. Ja to Ja bym tylko raz tak kulotowę sprzęt od człowieka. Uścisnął mi rękę i poszedł po tej ewangelizacji. Coś pokazał. Zobaczyłem coś. Ja zobaczyłem coś bardzo ważnego wtedy. Że o ile człowiek nienarodzony z Bożego Ducha był w stanie rozerwać pęta niewolnictwa, to jak ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to nie może do mnie przyjść i powiedzieć, bo ja mieszkam tu, bo ja mam tak, bo ja nie potrafię tego, bo ja miałem zły wzorzec w domu. Co miałeś w domu? Ja nie miałem żadnego wzorca. Moja matka miała wszystkie nerwite świata, człowieku. Mało nie umarła z tego wszystkiego. Ojciec był alkoholikiem, ona golała całe życie. A on wynosił pieniądze i byliśmy biedni. I było nam bardzo źle. Nie miałem żadnego wzorca. Wszystko we mnie, we, we mnie padło. Męskość we mnie padła. Przyszły do mnie duchy homoseksualne. Popatrzyłem na mojego ojca i nie widziałem prawdziwego pateta. Tylko uważałem, że najsilniejszymi osobami na świecie są kobiety i chciałem być kobietą. Bo uważałem, że kobiety są najsilniejsze. Taka patologia przyszedł do mojego życia. A potem poznałem Jezusa. I wystrzelił mnie jak procy. I, zaczął, I zacząłem się zmieniać, przyjmować Jego Słowo. I to nie była żadna enigmatyczna siła, że w tym sobie siedzę. Ludzie to myślą, że to, że to tak jest. Siedzisz sobie przychodzi Bóg. Wiesz? Czasem tak jest. Bardzo rządu. Najczęściej wiesz co jest? Zwykła, Pawłowa zmiana umysłu. Normalna, Pawłowa, biblijna zmiana umysłu. Że biorę Słowo i wywalam Gruź z mojej głowy i przyjmuję prawdę do mojej głowy, a potem jak głupi za tą prawdą idę i nie patrzę, co wokół mnie się dzieje. Rozumiesz? Nie można być niewolnikiem! Bo nic nie będzie wszędło. Bo pół Biblii nie będzie dla nas. Widzisz, że ludzie… Biblia jest dla ludzi, którzy nie chcą być niewolnikami, bo inaczej z niej nic nie wyczytamy. Ludzie z mentalnością niewolników czytają tą Biblię i wyczytują z niej, że jest dobrze być niewolnikiem. Pan nie doświadcza. Ja bo jaki Pan? Bóg. Ja mówię, ale imię Jego. No ja, jakie imię ma ten Bóg, co się doświadcza? Belzebub? Bo chyba nie Jezus. Chyba nie na Statuś w niebie. Chyba nie o tym Bogu mówimy. Może Twoim Mesjaszem jest Mahomet! Bo moim jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. I On doprowadził moje życie do miejsca, w którym wiem, że ja mogę być zwycięzcą. I wszystko przychodzi do mojego życia. I strach przychodzi, nieszczęścia i inne rzeczy. ale wychodzę ze wszystkich. Chcę Wam zostawić dzisiaj pewną ważną myśl. Jak myślisz o sobie w sercu swoim, jak myślisz o sobie w swojej mentalności, taki jest. W ogóle od Ciebie to tylko zależy. Żadne środowisko, które jest wokół, nie jest predysponowane, aby wpływać na Ciebie. Nieważne, jakie miałeś wychowanie, nieważne, skąd pochodzisz. Rozumiesz? To jest w ogóle nieistotna sprawa. Nie możesz narzekać ani na Kościół, w którym jesteś, nie możesz narzekać na rodzinę, w której jesteś, na przyjaciół. To jest wszystko do zmiany. Wszystko do zmiany. Ja sobie nie wyobrażam. Ja, jak moja żona była nienawróconym człowiekiem, a ja byłem nawrócony, Zapytacie, jej. Ona jutro się z nami będzie dzieliła różnymi rzeczami Ale zapytać, jej, jak ona funkcjonowała. Jak ja funkcjonowałem wtedy. Ja mówiłem, Agacie, jak się nie nawrócisz, to Cię... Ja sobie, nie ja sobie nie wyobrażam żyć z kobietą, która nie zna Jezusa. Więcej tam Jezusa tam. Ja sobie nie wyobrażam z kobietą żyć, która nie chodzi z tym Jezusem na co dzień. To jest, nie, to, to jest nienormalne. Ja jak to mam żonę taką? Że na, I co? Nie ja wiem, patrzę na, na tę żonę i ja, ja nie wiem. I co jest z żoną robił w ogóle? Ja o nie ona o chlebie. Wiesz się co chodzi? Człowiek. To co z tego, że my nawet jesteśmy w jednym kościele, że, że coś tam. To, to. Żona to jest mój partner, to jest mój przyjaciel, to jest mój pastor, to jest mój prorok. Rozumiesz, to jest, to jest, to jest, to jest mój kolega. Rozumiesz, to, to jest człowieku. To jest człowiek, z którym ja żyję i ja walczę tak? z nim. To jest człowiek, którego ja, przy, przy, ja jestem przy jej boku jako wojownik, bo ja jestem przy moim boku jako wojowniczy. W ogóle to dochodzi to w małżeństwo bo ja nie wiem, to mi się wydaje, że o to chodzi. Ale jeżeli my jesteśmy zniewoleni w sobie, to wszystko będzie nam przeszkadzało wokół. Rozumiecie? Bo kiepskie baletnicy to przeszkadza rąbek u spódnicy. Bo bez przerwy będziemy bez, bez, bez, bez patrzyli na to, co jest na zewnątrz. Nie! To, co wewnątrz, kształtuje to, co na zewnątrz. To, co wewnątrz jest. Wewnątrz. Wewnątrz. Jak myślisz o sobie, taki jesteś. Tak, jak myślisz o sobie, taki jesteś. Nie, nie jak, wiecie, nie, nie kochani jak się nauczyliśmy z Biblią, jestem nowym człowiekiem, nowym stworzeniem jestem, jestem nowym stworzeniem. idę się jeszcze pomartwić, wiesz, idę się pomartwić, bo jestem nowym człowiekiem, ale wiesz, no wiesz, życie jest życiem, bracie, tak tak ludzie tak, tak, tak, tak rozmawiają, no życie jest życie, wiesz wiesz jak jest, no wiemy jak jest, no przecież po prostu to życie, no, no wiecie, nie wiem, no nie wiem, jak jest! No bo u nas jest trudno, nawet jest bezrobocie. No to co z tego, że jest bezrobocie? Wszędzie jest bezrobocie. Człowiek, który uważa, że bezrobocie ma wpływ na jego finanse, to jest niewolnik. Ale człowiek, który pielęgnuje w sobie marzenie i pomysł, bez względu na to, czy to jest bezrobocie wokół, czy nie jest bezrobocie, tak? to to jest król. Ten król jeszcze nie zabłysnął, ale niebawem zabłyśnie, gwarantuję Ci. Wiecie, że wszystkie wynalazki, wszystkie wielkie rzeczy, które są zrobione, to są zrobione przez ludzi, którzy są wizjonerami. To często byli ludzie, którzy nie mieli bladego pojęcia, co zrobić w swoim życiu, dlatego zaczęli realizować swoje marzenia. Po prostu. nigdy się nie umieli uczepić. A więc zaczęli być widzomami! Zaczęli wprowadzać wizje wewnętrzne! Wizje wewnętrzne! Zaczęli budować! Budować! Wiecie, jedne z największych świadectw, jakie otrzymuję od ludzi, to takie, kiedy mając wszystko w porządku, tak w porządku, podejmują decyzje, że postanawiają realizować swoje pragnienia i zostawiają te w porządku jest tak jeden nasz przyjaciel u nas w kościele ma wszystko, będąc człowiekiem sukcesu doszedł do wniosku, że to co robi nie jest od Boga i przestał to robić trwało to rok zanim wyszedł z tego zanim wyszedł ze światowego sukcesu Wyszedł z sukcesu. Wiecie, jak ktoś wychodzi z patologii, to się mówi, o, aleluja jest w działo. Ale on wyszedł z sukcesu. Z sukcesu finansowego. Z sukcesu e, mentalnego. W ogóle, wiesz, wyszedł się. I wiecie, co zaczęło się dziać? Zaczęły się pomysły z nim. Pomysły. A to ja ja wiem, co ja chcę robić. Zrobię to, to, to, to i tamto. Pamiętam, jak dzisiaj że powstała myśl o zrobieniu pewnego biznesu i ten biznes ma przynosić duże pieniądze dla królestwa Bożego. I tylko tak myślą ludzie królestwa. Tak myślą. Bo niewolnik będzie myślał, żeby napełnić, posłuchaj, to jest bardzo ważne, własną michę. Mentalność napełnienia własnej michy to jest mentalność niewolnika. Ale mentalność tego królestwa to jest taka, że ja zrobię biznes i z tego biznesu będzie królestwo Boże czerpało profit. I powstał pomysł, ale potrzebny był konstruktor. Potrzebowaliśmy konstruktora. <coughs> konstruktora rowerów. Potrzebowaliśmy skonstruować odpowiedni rok. I mówimy, Boże, skąd konstruktora? Tydzień później jestem na wschodzie w jednym kościele. Podchodzi do mnie chłopak, rozmawiamy potem pytam jego gościa, A co to za chłopak taki świeży u was tutaj? A taki mówi, taki utalentowany mówi, że rowery konstruuje człowieku, co nie wymyślać. A on jakby piorun się człowieku Po co ty rowery konstrujesz? No, ja mam całą głowę pełną pomysłu. Ja wiem dobrze, na nim telefonie. Widzisz, Bóg zawsze, drugi to jest polski, Bóg zawsze przyznaje się do wolności Twojej. Kiedy Ty się uwalniasz, to mówi, ja jestem. Jestem, bo On jest Bogiem Wolności. Rozumiecie? Bóg w ogóle nie wie, o co chodzi w zniewoleniu. Dlatego przyszedł na ziemię i umarł za ludzi na krzyżu golgoty. Bo no, mówią, ale rozumiesz, niektórzy Boga mierzą swoją miarką, nie? No tak, on tam się zlitował nad ziemią. Nie, On nie wiedział, o co chodzi w ogóle. Patrz, co oni tu robią w ogóle? Wiesz, co oni w ogóle zrobili? Ty co oni zrobili? No, rozumiesz? no co oni zrobili? O co tu chodzi? Dostali Eden. Dostali wszystko, ty, i oni poszli, zrobili to, co zrobili. Poszli konwersację z diabłem, się ucięli, oddali ziemię, oddali. Bo mówi o co chodzi. On nie wie o co chodzi, bo w Nim nie ma takich rzeczy. Bóg się nie boi na przykład. Posłuchajcie. On się nie boi w swojej naturze. Dla Jezusa to było coś niesamowitego w ogóle bać się, wiecie? On się nie bał nigdy w niebie. A jego ciało drżało. Zobaczcie, jaką rzeczą musiał przejść w ogóle. W niebie nie ma lęku. W niebie nie ma czegoś takiego. To, to był szok. W niebie nie ma grzechu. Ale tu za grzechy spadają. Wiecie, to w ogóle ojciec się odwraca od niego. Jezus doświadczył niesamowitych, jakby niesamowitych patologii ziemskich. I widzisz, i on nam pokazał, że on jako człowiek, był wolny wewnętrznie i dlatego przeszedł wszystko. A kwintesencją wszystkiego było zmartwychwstanie stanie w niebo wstąpienie. Chcemy wielkich rzeczy Bożych, chcemy być szczęśliwi, ale to kosztuje naszą wolność. Ja mam do Ciebie wielką prośbę. Rozerwij bezprawne wiedzy, to się bardzo prosto robi. Bierzesz swoją duszę na warsztat. Wej swoją duszę na warsztat. Weź ze zeszyt załóż. Rozumiesz? Przestań głupawo wyznawać, bo to, wiecie, Charyzmatycy to mają to do siebie, że takie głupowe wyznanie, więc takie, cały czas jest taka jedna monotonna płyta włączona, wiesz? Jak tam wszystko dobrze, wszystko dobrze, wszystko dobrze, gotuje się w ludziach, wszystko takim, wszystko chodzi w środku. Rozumiesz? Jak tam halleluja, wszystko dobrze, halleluja, halleluja, halleluja. Ja mówię, ok, ja jestem pierwszy, kto głosi yy, słowa związane z prawdziwym wyznaniem, bo nie w tym sprawa. Chodzi o to, że jeżeli Ty masz zrobić porządek z czymś, tak? To weź, zajrzyj w swoją duszę szczerze i powiedz tak, czyś do Boga bez Jezu, ale ja mam kocioł. To, to, to, to, nie zgadzam się na to, nie zgadzam się na to, nie będę się bał. Nie będę trwał w tej patologii, nie będę tego robił, nie będę, o nie, nie będę, nie będę chory, nie będę biedny, nie będę głupi, nie będę. Nie będę się bał, że mnie zostawi mąż, że mnie zostawi żona, nie będę się bał, że się wszystko zawali w tym kraju, nie będę się bał kryzysu, nie będę się bał tego, nie będę się bał tamtego. Rozumiesz? Nie będę się bał. Proszę was tym, bo te rzeczy wpływają na to, co jest wokół was. Taki jak jesteś, taki jak myślisz o sobie, taki jesteś. Tak jak myślisz, tak mówisz, chcąc, nie chcąc później. Rozumiesz? Ty nie, ty nie jesteś w stanie inaczej ustawicznie mówisz niż masz we swoim wnętrzu. Nie dasz rady ustawicznie. Gdzieś będziesz mówił inaczej. Zobaczcie, ta kobieta, to miała autystyczne, ta dziewczyna, prawda, z kościoła. To jedna z pierwszych myśli, którą przyjała nam to dziecko się, przyjęła się przez, przez wiarę i na dla niego To było to, żeby mu przestawać dać, dawać środki wszystko tropowe. I będzie co zrobić? Potem? Potem złożyć wniosek do ZUSu, że dziecko jest zdrowe I zaniechać brania pieniędzy na to dziecko To była pierwsza myśl Boża To była pierwsza Boża myśl kto się z tego wyprowadził? Mówi, no to ty jesteś niebeważny? Pieniądz jest pieniądze. Tak, pieniądz jest pieniądze. Tylko musisz zobaczyć jaką jest blokadką. Rozumiesz? Z blokadką. Ja zawsze mówię, jak w stępniach on został przyjął uzdrowienie z, z, z choroby oka to pierwsze, raz, to zrobił, to przez wiarę poszedł i złożył wniosek o wycofanie ręki po prostu u nas, jak zaczęli ludzie mieć uzdrawiany wzrok, to masowo ja to było w szoku patrzę, ktoś przychodzi Zdejmuję okulary przed Kościołem Łufi w imieniu Jezusa i widzę, rzucił okularami do Boże. Patrzę następny. Czujesz klima? Ja słaba o tym nie mówiłem. Ja w ogóle bym nie śmiał. Wiesz o to chodzi? Ja w ogóle bym... absolutnie nikogo w życiu bym nie namawiał do takich rzeczy. Ale...